Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Olaf Warzyński. Pożar opanowany trwa, dogaszanie. Strażacy wciąż pracują w płonącym zakładzie utylizacji opon w Rożentalu. Donald Tusk ostrzega przed Rosją i daje sygnał poparcia dla węgierskiej opozycji. Premier wystąpił na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej. To kolejna przestroga, by jadąc na hulajnodze elektrycznej nosić kask. 26-latka zginęła w Lublinie po upadku z jednośladu. Strażacy opanowali pożar w zakładzie utylizacji opon w Rożentalu na Pomorzu. Ogień nie rozprzestrzenia się, trwa dogaszanie płomieni. Służby nadal apelują do mieszkańców okolicy, by nie otwierali okien i nie przychodzili w pobliże zakładu. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla pobliskich mieszkańców, jednak zalecamy zostać w domu i nie otwierać okien. Mówił rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na terenie zakładu zapaliła się maszyna do rozdrabniania opon oraz jedna z pryzm granulatu. Nie było osób poszkodowanych. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 100 strażaków. Świat jest na historycznym zakręcie. Tak mówił premier podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk, który jest też szefem partii, otworzył posiedzenie. W swoim przemówieniu mówił m.in. o zagrożeniach dla Polski i odwoływał się do Węgier. Szczegóły Dagmara Kędziur.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 Rosyjski atak na centrum Kramatorska na Ukrainie. Szef wojskowej administracji miasta poinformował, że Rosjanie rano zrzucili cztery bomby. Co najmniej 10 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. W ataku zostało uszkodzonych 17 wieżowców i infrastruktura cywilna. To są aktualności jedynki. A w nich Łódź i Marsz Rodzin. Ulicą Piotrkowską przechodzą matki, ojcowie, babcie i dziadkowie, którzy są izolowani od własnych dzieci i wnuków. Organizatorzy marszu domagają się wprowadzenia w prawie rodzinnym opieki współdzielonej. Chodzi o to, aby zapewnić dziecku równy dostęp do obojga rodziców po ich rozstaniu. Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi Bartosz Domaszewicz. Dziecko ma prawo do dwóch rodziców, do dwójki dorosłych, którzy przedstawiają mu modele życiowe, wychowują, dają mu miłość i bezpieczeństwo. I to nie jest tak, że może być tylko jeden rodzic, a drugi to jest jakaś atrakcja na weekendy, do zabrania na lody raz na dwa tygodnie. Sprawą wprowadzenia równego dostępu rodziców do dzieci zajmuje się Sejm. Kończą się prace nad projektem ustawy, który wprowadza opiekę współdzieloną. 30 milionów euro. Za taką kwotę wystawiono na sprzedaż budynek w historycznym centrum Rzymu, w którym mieszkał Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Przed laty mieściło się tam belgijskie kolegium kościelne xvii wieczny pałac zbudowali karmelici Bosi. W latach 40 ubiegłego wieku przebywał tam Karol Wojtyła. Miejsce to zawsze było w rękach duchowieństwa. Teraz wystawiono je na sprzedaż. Budynek, gdzie mieszkał młody Wojtyła i pisał pracę doktorską o świętym Janie od Krzyża, po gruntownej renowacji dziś stanowi perłę architektury. Posiada powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych 40 pokoi, monumentalne sale recepcyjne, zdekonsekrowany kościół i ogród. Przyszły papież w kolegium się w środowisku Belgów i Amerykanów i szlifował swój francuski i angielski. Dziś fakt, że w tym miejscu mieszkał w młodości papież Jan Paweł II, znacznie dodaje wartości wystawionemu na sprzedaż kompleksowi. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Rzym. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Chmurzy się na wschodzie i na południu kraju. Poza tym dużo przejaśnień i słońca. Od 4 stopni w Zakopanem, 6 w Gdańsku i Lublinie, 10 w Warszawie i Poznaniu do 12 w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany chwilami porywisty. Ciśnienie waha się na barometrach w stolicy, 1005 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio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 wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. We care, you grow.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 Autopromocja. Odrodzona nieznana. To spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę Drugiej Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami. Przedwojenny lwów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 Złote czasy radia. Państwo piszą, że ten etap działalności zespołu Demono należy do Państwa ulubionych. Kamień i Aksamit na początek Złotych Czasów Radia. Witamy bardzo serdecznie Dominika Jęc, Filip Wolski Kamil Wicik. Złote Czasy Radia do 16. A witamy się z Państwem w dniu szczególnym, bo to Dzień Radia i to jest naszym zdaniem idealny powód, aby porozmawiać o roli tego medium w Państwa codzienności. Czy da się żyć bez radia? To pytanie dzisiaj stawiamy. My uważamy, że się nie da, ale widzę, że Państwo w w komentarzach, które już się pojawiają na Facebooku są identycznego zdania. Co sprawia, że codziennie włączają państwo radio? Co sprawia, że są państwo z nami? Z programem pierwszym Polskiego Radia. 22 645 22 66 facebook.com ukośnik 1 71 151 Radio tu zaczyna się Twój dzień. Dziś Dzień Radia, a za tydzień 18 kwietnia sztulecie programu pierwszego Polskiego Radia w związku z tym jakże zacnym jubileuszem na naszej antenie bardzo wiele wyjątkowych audycji okolicznościowych, audycji urodzinowych, ale także przed nami już w najbliższy wtorek nagranie specjalnego programu z Państwa udziałem. To nagranie odbędzie się w studiu imienia Władysława Szpilmana, tutaj u nas w Polskim Radiu początek o godzinie 18:00. Oprócz Państwa na Państwa czekamy. Będą także nasi wspaniali przyjaciele, artystki, artyści. Izabela Trojanowska, Alicja Majewska, Andrzej Dąbrowski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Piaseczny, Wojciech Gąsowski, a także Dariusz Kozakiewicz i Łukasz Drapała z zespołu Perfect. Te specjalną audycję poprowadzą dla Państwa Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Podwójne zaproszenie Czekają 22 sześćdziesiąt sześć. 22 Minuta za minutą, dzień za dniem, kolejny rok tęsknię. Czy pada deszcz, czy sypie śnieg? W spodniach, czy w sukience? 162 odcinek Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki, miejscowość Goławin. 175 km doszło tam do zdarzenia dwóch autosobowych i ciężarówki, jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch fachadłowy.